Halo, halo, To Wikas numer 8, powracamy po dosyć długiej przerwie, chyba ostatnio nagrywaliśmy w październiku, ale to nic, bo jesteśmy w silnym składzie, mamy jedną osobę, która po raz pierwszy się tutaj w naszym podcaście pojawiła, ale na początku, zaczniemy od naszych stałych bywalsów jest z nami Zibek. Jestem, witam. Łukasz S.A. No, witam wszystkich. Szenmu, a Tomasz Doktorski, konsolowiec.pl. Witam, witam, wszystkich. I nasza y, najświeższa gwiazda, czyli y, Klaustorm aka Filenek. Witam wszystkich. Y, zanim jeszcze zaczniemy, ja chciałbym powiedzieć do wszystkich użytkowników, że przerwa y, między ostatnim, siódmym podcastem, a, numer, a tym otoczonym a a numerem ósmym jest spowodowana głównie tym, że tak naprawdę... No powiemy Wam szczerze, zastanawialiśmy się nad tym, czy w ogóle kontynuować tą ideę podcastu, bo prawda jest taka, że nie mamy żadnego licznika pobrań ze strony, ani nie możemy nawet sprawdzić, ile razy ktoś odsłuchał nasz podcast, a patrząc na to, jak często komentujecie, to niestety nas to, no powiedzmy sobie szczerze, na liczbę czterech, ponad 4,5 tysiąca użytkowników nie zadowala, bo jest tam raptem tylko kilka komentarzy, no, jak wiemy, zawsze najlepszą motywacją do pracy jest y, z, y, głos użytkowników na ten temat. Nawet jeżeli nie byłyby to y, pozytywne komentarze, to zawsze miło nam jest, jeżeli coś nowego napiszecie na nasz temat, będziemy wiedzieć, jak się poprawić. No, a jeżeli tej motywacji nie ma, no to też nie mamy tak naprawdę dla kogo to robić, bo serwis tworzymy dla Was, podcasty też nagrywamy dla Was, nie mamy za to żadnej, żadnych pieniędzy. To jest tak naprawdę tylko nasze hobby, przynajmniej na razie prowadzenie strony. No więc, jeżeli przez kolejne nagrania się ta sytuacja nie poprawi, no to prawdopodobnie zrobimy tak, że zrezygnujemy z podcastów i zajmiemy się jakąś inną formą. No, wszystko zależy od Was, więc zachęcamy do komentowania i zobaczymy jak to będzie. A teraz ja już oddaję swój głos naszemu nowemu osobnikowi na podcaście, który, który będzie prowadził pierwszy raz w historii, zastąpi mnie na tym stanowisku i przekazuję głos. Klaus Stormowi. Dziękuję Dud za przekazanie głosu. Um, dobra, przechodząc do tematów naszej dzisiejszej rozmowy. Um, Zacznijmy panowie od czegoś, co z, z zaczynam, no, zaczęte zostało już um, kilka razy, czyli sprzedaż gier casualowych i dorosłych. Oczywiście wszyscy słyszeliśmy o sprzedaży Jazz Dance w Wielkiej Brytanii, które zdeklasowało Modern Warfare 2 i i Super Mario Bros. Tak więc, jakie jest wasze zdanie na ten temat? No przede wszystkim trzeba pochwalić panów y, od marketingu, bo wiadomo, żeby się to sprzedało, to trzeba to umieć rozreklamować, a tutaj, jak widać, panowie wiedzieli, co robić, i jak, jak robić. I no... A przede wszystkim, y, jeżeli chodzi o inne tyły, to myślę, że Producenci sami sobie są widni, popatrzmy na przykład na Dead Space Extraction. Wszyscy po zapowiedzi tej gry no dużo osób było zadowolonych z tego powodu, że bardzo poważna seria, już no, seria trafia na Wii, a później się okazało, że będzie to shooter na szynach. I mało widziałem pozytywnych dobra, komentarzy. Grapał ci dobra wyszła. Więc tutaj raczej jakoś bym się nie martwił, ale <coughs> jakoś tak, nie ale może sobie o tym. Tak, w większości Bo oczekiwali... To Tak, ale większość osób chciała tego, co było na Xboxie i PlayStation 3. No tak, oczekiwali pewnie czegoś takiego, jak było na PlayStation czy na Xboxie, czyli jakieś tam strzelanki TPP. Przecież nie Xboxa. To jest Xboxa. prawda, że oczekiwania nie zostały spełnione do końca i może niektórzy się przez to nie chęcili. Tak, a poza tym na przykład y, taki No More... Heroes jest y, często krytykowany właśnie za sprzedaż. A y, jest to najlepiej sprzedaż co się gra y, od y, gra Superman. Manufacture. Tak więc, y, to jest. Y, mówienie, czy sprzedaż jest dobra, czy nie, to jest rzecz względna. Nie można porównywać dwóch gier do siebie. Wydaje mi się, że sprzedaż tych y, gier na Wii y, bardzo zależy właśnie od reklamy. Bo co z tego, że producenci umieszczą paręnaście nawet zwiastunów w internecie, skoro oglądają to tylko naprawdę zapaleni fani, a Wito jest e, gra, no nie e, okłamujmy się gra dla casuali, więc oglądają co jest w telewizji i ewentualnie to co jest e, w sklepach powieszone na drzwiach i na różnych takich ogłoszeniach. W gazetkach. To znaczy wiecie, nawet jeżeli jakieś reklamy są produkowane zarówno do internetu, czy nawet do telewizji, to wszystko zależy od wykonania, bo na przykład w tym Just dens mieliśmy taką, taki przypadek, że tam z tego co pamiętam był taki film, w którym widzieliśmy tańczącą babcię chyba, razem ze wnuczkami i tak dalej, i na pewno to zdecydowanie fajnie wygląda niż, rozmowy, niż ee, wywiady z deweloperami, jak w przypadku było, jak w przypadku The, The Space tam było, gdzie oni mówili o jakichś tam kwestiach technicznych, w których posiada swój nie ma pojęcia pewnie w ogóle. Wszystko no za wykonania. No sorry, mnie na przykład takie coś nie zainteresuje. Chociaż siedzę w tym. Mnie nie zainteresuje wywiad z y, producentem gry. Wolałbym zobaczyć co w tej grze jest w środku. No właśnie, a tym bardziej jakiegoś... Właśnie tym bardziej Jak jakiegoś użytkownika... który z grami nie ma wspólnego wiele. Zresztą tego typu wywiady to już są... Właśnie dla ludzi, którzy są pewni, że kupią tę grę i po prostu chcą się dowiedzieć już y, coraz więcej o tym temat, więc to jest zły sposób na reklamowanie wśród tych nowych odbiorców. Znaczy ja no tak powiem od siebie może trzy że tak przepraszam, że, że ci przerwę, e, bo tak mówicie o tym, że mm, sprzedaż gier casualowych zawsze będzie lepsza, ale z drugiej strony popatrzmy na ogół Modern Warfare 2 sprzedał się już w ponad y, miliard bodajże egzemplarze, czy, czy miliard już dolarów. zarobił już. Tak, te, miliard dolarów. Chyba w ponad dziesięciu milionach. Tak, tak, tak, tak, tak. Ale, ale popatrzmy na Modern Warfare 2. Przecież nie mamy tylu hardkorowych graczy, którzy kupili tą grę. Wszystko zależało oczywiście od kampanii reklamowej, tak więc jeżeli mielibyśmy nawet jakiś, nie wiem, jakiś tytuł, który totalnie by nawet ludzi nie miał jak przyciągnąć do siebie, to jeżeli byłby dobrze wyreklamowany, to sprzedałby się. Tylko wszystko zależy od reklamy i wszystko zależy od tego, co się kręci wokół na rynku. Dlatego, że Just Dance akurat poleciał przy okazji na fali popularności tego programu, który chociażby w Polsce możemy widzieć, jak ogromną miał oglądalność w ostatnim czasie. Tak więc z tego względu większość osób... Dlatego kupowało go? Modern Warfare 2, dlatego że mnóstwo było reklam i w internecie, i w telewizji. No może nie polskie, ale oczywiście na świecie. Tak więc wydaje mi się, że, że tutaj reklama gra największą rolę. No jeszcze możemy do tego dorzucić, że to już jest znana seria, nie? tak więc to też pewnie zwiększyło sprzedaż. Bo gdyby to było, był pierwszy tytuł, to nawet gdyby był bardzo mocno reklamowany, e, wydaje mi się, że miałby mniejszą sprzedaż. A w Super Mario to nie jest reklamowana ta marka? No jest, to jest tak Super samo. Mario się no dobrze tak, te, spójrzcie na to, że wokół Modern Warfare 2 wy, wy, wyrosło kilka skandali, głównie ten z misją na lotnisku, jest na pewno bardziej przyciąga niż jakakolwiek reklama. Każdy chce zobaczyć jak to naprawdę wygląda i nawet ktoś kto nie ma z serią wiele wspólnego, pewnie kupiłby tę grę i... No być może też dlatego ta sprzedaż była tak wysoka. Ale hmm. Kaliu 2004 na, na Wii teraz co wyszło, to wyszła, nie wiem jak ona to się dokładnie nazywa, to też chyba jakoś tak, A wyniki sprzedaży nie są bardzo podobne dla niej. No ale to, to też taka, taka jest kwestia, że ona była w cieniu Modern Warfare 2, bo wiesz, w tym samym dniu z tego zapamiętam, bo nie wszyscy pewnie zapomnieli o tym, bo tak naprawdę jest gra, E, identyczna z, tą, z jedynką moderną która i do tego jeszcze e, ospecona trochę pod względem graficznym. Do no tak, względu, ale to, nie zapomnijmy jest... też o, o jednej ważnej kwestii, w sumie nawet dwóch, e, o osobach, które mają w domu tylko Wii jako stacjonarną konsolę, bo takich osób jest sporo przecież. Nie, nie zapominajmy, że, um, że są osoby, które nie chcą innych konsol od, od, niż od Nintendo, Um, a także o tym, jak bardzo jest spiracone Wii, bo w, no oczywiście można unikać tego tematu, ale nie zapominajmy, że um, Call of Duty, ten Reflex, bo, bo tak nazywa się ta część na Wii, czyli ten powrót czwórki wielki, um, został w większości, w większości przypadków został spiracony, a nie kupiany. przez to no, sprzedaż była fatalna no i naj, najprawdopodobniej Modern Warfare 2 już nigdy na Wii się nie pojawi, o ile w ogóle jakaś część jeszcze pojawi się na Wii of Duty. No tak, ale też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę pirat, skala piractwa dotyka prawie wszystkie gry, bo nawet ten świetnie sprzedający się New Super Mario Bros. to właśnie ta gra była najchętniej piratową grą w zeszłym roku i to jakoś specjalnie się nie odbiło na tej sprzedaży. Dud, Dud, du, du, du, Poczekaj tylko chwilę. Zdaniem... Dud, du, tylko zauważ, że w tym New Super Mario, Mario Bros. zostały zastosowane sto nowe zabezpieczenia które uniemożliwiały na początek e, granie na Piratach, więc e, nie można zaraz mówić, że to, że to była najchętniejsza Pirata no na tak, grę, to ale... wszyscy mieli Piraty. Ale to nie dotyczy tylko tej gry, bo tak podobnie było w przypadku i 4 chyba zajęła ta gra czwarte czy piąte miejsce w tym rankingu, który, o którym myśleliśmy na naszej stronie, więc generalnie patrząc to myślę, że jednak Pirat to nie, nie gra zbyt dużej roli. Tylko to, jak gra jest reklamowana, o czym już powiedzieliście. Ale Mario co to jest... Mario jest legendą. To już jest 20 parę Nintendo lat. Nintendo to jest w ogóle fenomen i myślę, że ich w ogóle nie powinniśmy po, po, porównywać do tych pozostałych gier, bo one jakby są na zupełnie innym torze marketingowym i inne prawa nimi rządzą. Bo jednak siła Nintendo jest taka, że wszyscy gry kupują. No, może to jest taki bana, ale taka jest prawda. Bo ni te, tak, nie te ja ragnie... to, są tego, to oni... Do Nintendo rozkręciło właśnie konsolę, no taka jest prawda. Dlatego Mario, przede wszystkim, jest tą grą, która sprawiła, że konsole powróciły po pamiętym kryzysie w Stanach Zjednoczonych. Na no, poza tym też potrafią robić świetne kampanie reklamowe, na przykład w przypadku Wii Sports Resort. Było tak, że bodaj w, podczas wakacji, to był właśnie okres premiery tej gry, zorganizował Nintendo taki event w Nowym Jorku na Times Square kilkudniowy, tam zrobili specjalną wysetkę, przypominającą tą z Wuchu Island, Swiss Sports Resort. Tam każdy, kto mógł, kto właśnie szedł, mógł sobie podejść, pograć, zobaczyć, to się gra. To trwało kilka dni, później to przeniesiono w inną część świata. Taką prawie małą trasę koncertową zrobiono i na pewno coś kolejnych posiadaczy, kolejnych potencjalnych klientów przyciągnęło. Więc na pewno największą rolę Przynajmniej no moim zdaniem gra sam marketing gry. A wiadomo, że w przypadku tych gier, dla dorosłych, już powiedzieliśmy, ten marketing trochę siada. Może on jest, y, może jest dużo filmików, powiedzmy z y, Dad spacea właśnie przytoczonego wcześniej, ale te filmiki są kierowane głównie do tych graczy, którzy nie znają na grach. A nie dla, dla szarego y, niedzielnego gracza. No ale kto kupuje Wii powiedz mi? Niedzielnik gracze. No kazu, ale dlatego to jest no właśnie o to chodzi. Strzedaży mm. Strzedaży mm. No właśnie, dlatego mówię, że sprzedaż tych hardkorowych gier jest słaba, bo te reklamy gier poważnych trafiają tylko do dorosłych, a skoro ich jest mało, no to gier też również sprzeda. Gier z, z, z oczywistego względu też się mało. No z drugiej strony pomyślmy też o tych osobach właśnie, o których już wcześniej wspomniałem, które są hardkorowymi graczami, tylko że są hardkorowymi graczami Wii nie będę tutaj oczywiście walczył z nikim i mówił, czy, czy Super Mario bros jest hardkorową grą dla hardkorowych graczy, czy, czy to, też właśnie to jest i... ten Nintendo, o którym mówiłem, że wszystkie gry od Nintendo są kierowane zarówno dla hardcorowców, i jak również dla wszystkich innych posiadaczy Wii. Znaczy I tutaj grę, można... może poza tym Metroidem, może grać każdy. Znaczy oczywiście, ale tu jest, tu jest ten problem, dlatego, że Um, część graczy tych hardkorowych może się na ciebie obrazić z tego względu, że są na przykład wielkimi motherfuckersami, którzy w Modern Warfare 2 koszą mnóstwo kili, um, a z drugiej strony um, można też powiedzieć o tych hardkorowych graczach, którzy koszą na, na Wii na przykład kolejne poziomy Super Mario Bros. i uważają się za hardkorowców, więc tutaj jakby każdy ma um, swoje zdanie na, na ten temat. No Okej, okay, ale zgłoszmy się, że graczy hardkorowych na Wii jest mało takich, którzy znają się naprawdę na rynku gier i takich, którzy wiedzą, czym jest seria to jest czym jest seria, powiedzmy, Resident Evil i nawet jeżeli oni kupią te gry, to ich jest na tyle mało, że to sprzedaż jest słaba. No tak, ale z drugiej strony widzisz przecież, jaki odzew był, e, ile osób czekało ile osób chciało nawet posiadaczy PS3 i Xboxa, bo, bo tych jest przecież najwięcej, szczególnie w, w Stanach, gdzie Wii gdzie jest po prostu kolejną konsolą która leży sobie gdzieś, to, to popatrz, jaki był odzyw graczy na Conduita, ile osób czekało na tą grę i, i jak, jak bardzo fani, ci, ci hardkorowi gracze, o których mówimy, u mnie, czekali na wreszcie jakąś porządną strzelaninę internetową, a w momencie, w którym ona wyszła, fenomenalnych wyników sprzedaży już nie było. Gra no tak były w niezłe w porównaniu z innymi tytułami, wydaje mi się, że i tak. No tak, ale jeżeli, tak. Tak, jeżeli ale nawet, nawet czekali na tę grę, to nie mogli się rozmnożyć, nagle sklonować i stworzyć tak, do, do, do takiej sytuacji, że nagle do sklepu by się rzuciło powiedzmy, milion graczy, skoro ich jest znacznie mniej. No, ale tak bądźmy szczerze. Gra, która dostaje nagrody za największe rozczarowanie, nie może się dobrze sprzedać, więc ja do tego, ta gra dostała słabe recenzje, no za właśnie, tak, właśnie też jest taka taka, że zupełnie ten konduit tych nadziei nie spełnił i pewnie część tych hardkorowych graczy też się e, zawiodła na tym, przysyłała może recenzję jakąś, no i do no tego się kupiła. Tutaj... Tutaj można inaczej też spojrzeć na to, dlatego, że, że mówicie, że recenzji słaby dostała. Popatrzcie na Modern Warfare 2, um, gra, która dostaje w większości fenomenalne recenzje. E, sam osobiście wiem, e, bo wśród znajomych rozmawiam i nawet jak na forach internetowych wszędzie przejrzycie, że ludzie są rozczarowani tą częścią gry, bo jest super multi i jest wypasione w kosmos, ale z drugiej strony Gra straciła coś sobie. Straciła jakiś taki swój niepowtarzalny. No, okay, nie, okay. Jedyny w swoim rodzaju klimat, nie? Ale, ale chcę się odnieść tutaj. Okej, okay, ja rozumiem, że... ale. Dobrze. Ale <laughs> chyba, się, chyba się nie rozumiemy. Okej, okay, jeżeli ona jest zawodem, ale powiedziałeś jednocześnie, że nawet jeżeli ona jest. sobie jakiś zawód, to powiedziałeś jednocześnie, że dostawała dobre oceny. Tak, Więc tak, tak. Ale tu jest tak, też... kierują się recenzjami, kupili tę grę. Dopiero wtedy y, mogli się poczuć zniesmaczeni y, tym, że gra zawiodła, a nie mogli tego zrobić wcześniej, bo gra dostawała dobre oceny. A To jest właśnie nie ciekawe, nie, nie. Że, że zawiodła a gra, do, a dostaje dziewięć. Dziwne. No właśnie. Więc tu bym się raczej doszukiwał winy w, w, u recenzentów, którzy zbyt wysoko nie, ocenili. Tu, tu nie z tym rzecz jest. Zauważ, że zanim pojawiły się recenzje, Modern Warfare 2 miało niesamowitą ilość priorderów. Oczywiście większość osób, która złożyła te Priordery, um, które zresztą wpłynęły na taki wynik sprzedaży a nie inny Modern Warfare 2 e, była kwestią tego, że po prostu jedynka, czyli Modern Warfare Call of Duty 4 e, to była fenomenalna gra, e, która, tak, która tak wpłynęła na rynek, że gracze po prostu w momencie, w którym tylko dowiedzieli się o dwójce, od razu ją zamówili. Ale już zgoła od tego, z dekonduitem, który też niby e, miał być taki rewolucyjny i tak wszyscy na niego czekali, ci właśnie hardkorowi gracze, o których mówimy na UI, czy, czy chociażby fani shooterów na Wii, e, to pomimo tych złych recenzji nie było tutaj tego pre -orderów. Oczywiście nie próbuję porównywać obydwu tytułów, bo tutaj jakby jest zupełnie inna skala e, sprzedaż... znaczy, okej, okay, okay, ja rozumiem, tylko że też jest taka kwestia, że Modern Warfare dwójka. 2... Jest już uznaną serią wśród graczy i ona była tak prosto hypowana, że pewnie nawet dotarła do uszu tych osób, które z grami nie mają wiele wspólnego. Więc, a Conduit to jest zupełnie nowa marka, podobnie jak Mad War czy Death Space. No i nie wiadomo, tak naprawdę było czego się po niej spodziewać. Podobnie zresztą, myślę, to jest taka dola wszystkich nowych marek, które pojawiają się na innych konsolach, na PC-tach. Na przykład podam przykład Edge, który Również się jakoś wspaniale nie sprzedał. A z drugiej strony na przykład taki Resident Evil twórka, który jest zternaną marką wśród graczy i tak jak powiedziałem, również pewnie nieco poza tym środowiskiem graczy się sprzedał dobrze na Wii, mimo że kupili nawet pewnie tę grę nie hardscorowi graczy, ale też niedzielni. Tak, tak ale sprzedał się dobrze, gra jest ale z, z drugiej marką, strony, że nie będzie kontynuacji Resident Evil na, na Wii. Oprócz oczywiście shooterów na, na, na kółkach tak zwanych. No tak, ale prawda jest taka, że też nie ma sensu robić na przykład konwersji Red, Redemption 5. Yy, no bo też musieliby po raz kolejny grafikę yy, zdecydowanie osłabiać i tak dalej. A teraz zajmują się z drugiej strony konwersją tej gry na różki Sony. Yy, więc no seria cały czas jest, jest na no, i cały czas sprzedaje się całkiem dobrze. Więc to nie jest tak, że Mimo tego, że gra się dobrze sprzedała, ona już nie, nie ukazuje się na naszej, na naszej konsoli. Nie, nie, nie, nie, inaczej. Zauważ, że jeżeli by naprawdę były satysfakcjonujące wyniki sprzedaży dla Capcomu, um, to powstałaby chociażby informacja o tym, że będzie kolejna część. Zauważ, jaki był odzew graczy, kiedy dowiedzieli się, że ma być kolejny Resident Evil na Wii i zauważ, ilu się z nich rozczarowało, kiedy dowiedzieli się, że będzie to po prostu kolejny shooter na kółkach. Bo, bo do tego się być, są... być może też to jest e, jakiś błąd marketingowy Capcomu, który, który pomyślał, może, że niezorientowani gracze e, po prostu zobaczą tytuł Resident Evil, Dark Darkest Chronicles powiedzmy, no i pomyślą, że to jest kolejne, kolejna strzelanka TPP, podobnie jak czwórka, a tutaj dostają e, strzelaniny na szynach. Bo na pewno te z, e, shootery, sprzedały się znacznie gorzej niż, yy, niż czwórka. No i taka jak powiedziałem wcześniej, być może to jest błąd marketingowy Capcomu, których przecież i tak nie robi tylko Capcomu, ale też inne firmy. No dobrze, a co reszta na piątym Reszta zamilkła. <głosy> tak ciekawie <głosy> mówicie. <głosy> znaczy ja jeszcze chciałbym poruszyć kwestię tego, ja chciałbym się was spytać, jak wy to widzicie, jak myślicie jak wpływają decenzje gier na potencjalną sprzedaż yy konkretnych gier, konkretnych produkcji. Czy myślicie, że nawet jeżeli jakaś gra jest na dobrą ocenę, to czy może ona przyciągnąć potencjalnego klienta, który nie jest zażartym graczem, który jest graczem niedzielnym? I czy on może przeczytać taką recenzję i dzięki temu pójść do sklepu i kupić taką grę? Bo generalnie jest tak, że to zazwyczaj recenzje czytają ci, którzy się na grach znają, tak? Więc nawet tak naprawdę raczej nie docierają do tych yy, niedzielnych graczy, tak to nazwijmy. No ja właśnie tutaj patrzę na Metacritic, Dead Space Action dostało ogólnie 82% 2 na 100, więc jest całkiem niezły wynik, a mówicie że się nie gra nie sprzedała, więc no dziwne sprawy. Przecież Madworld też miał bardzo, bardzo wysokie wyniki więc... od oceny recenzentów, no właśnie, a także ja się nie sprzedał, znaczy się, ale twórcy jednak postanowili wydać dwójkę, bo Medwatch sprzedał dobrze, zarobił na W dalszym okresie się sprzedawał dobrze, tak. Tylko na początku się niezbyt sprzedawał, więc... Wydaje mi się, że ludzie najpierw oglądają reklamy, potem kupują grę, a potem ewentualnie czytają recenzję. Oczywiście casual, bo hardkorowcy najpierw czytają recenzję. A właśnie, no właśnie może to się... powiedzmy. Poczekajcie, tam... bo... Yy, Patrzcie na John's który dostał słobiutkie oceny... Mimo to sprzedał się świetnie, dochodzimy do takiej konkluzji prostej, że po prostu graczy e, casualowych nie interesują recenzje. Bo gdyby oni przeczytali tę recenzję Just Dance, zobaczyli, że gra dostała tam powiedzmy 4 czy 5 na 10 ocenę, to by jej nie kupili. Bo by przeczytali, że ta gra jest chowała po prostu i nie ma sensu na nią kasy wydawać. No ale, ale powiedzmy teraz... sobie szczerze, czy, czy małe różowe dziewczynki i, i ich babcie chcą czytać recenzję o grach? One oglądają, oglądają, oglądają Just Czyli konkluzja jest taka, że po prostu recenzje gier, tak naprawdę czytają tylko hardkorowi gracze, a poza tym recenzje nie wpływają za bardzo na sprzedaż. Ale poczekaj, właśnie coś mi tak padło do głowy, tak. że, że może to jest tak, że gracze na Wii czekają aż ta ceny gier spadną i kupują go z, z drugiej ręki, które to się nie, nie licza do oficjalnej sprzedaży. Bo to jak, jak na te patrzę na te takie konto naprawdę są niezwykłe, które, które pozostawały dużo ocen, a, a się nie postrzegały, więc coś w tym musi być. Może po prostu o drugi rynek. K kwitnie. No tak, ale to przecież dotyczy... Ten turniej dotyczy wszystkich konsol. Więc nie tylko to jest problem Wii, ale też PS3 czy Xbox 360. Wydaje mi się, się że to po, po prostu twórcy zbytnią wagę przywiązują do sprzedaży początkowej, nie, nie patrząc potem na, na, na kolejne lata. Bo... Ten, tak, mówiłem w poprzednim <śmiech> nagraniu, które niestety wyrzuciliśmy... E <śmiech> tak. tak. E, wszyscy uważają, że czym szybciej gra się sprzedaje, na początku tym jest lepsza, a nie zawsze tak jest. Mamy tutaj przykład w Mad który w, w kolejnych miesiącach ciągle dobrze się sprzedawał i twórcy postanowili, no raczej postanowili, wydać dwójkę. No niby tak, ale mimo wszystko, skoro tak jak mówimy o fantastycznych wynikach sprzedaży, popatrzmy na No More Heroes, i na koniec serii No More Heroes. Um, no More Heroes wyszło jeden na Wii, no i fenomenalne recenzje i, i bardzo dobre wyniki sprzedaży. E, wyszła dwójka i razem z tym dowiedzieliśmy się od cudy, e, że kolejne części wyjdą na e, te konsole bardziej hardcore'owe, czyli ps 3 i, i Xboxa 360. No i już pojawiły się oczywiście pierwsze trailery um, kolejnych przygód e, bohaterów No More Heroes. E, no i jak jest z tym końcem serii na Wii? Czy, czy jest to spowodowane po prostu tym, że chcą e, trafić bardziej w hardkorowy rynek gracze i, i, i też postanowili e, podjąć decyzję, że jednak zostawiają Wii ze względu na te babci i różowe dziewczynki? Znaczy nie wiadomo, czy to jest koniec serii No More Hero na Wii, bo ciągle może No To jest na rok. pewno... To jest na pewno typowy krok marketingowy. No wiadomo, jeżeli gra się dobrze nie sprzedaje na jakiejś platformie, to wybór miał y, wydawcy i normalnie mieli taki, Albo zrezygnować w ogóle z kontynuacji tej gry, albo wydać się na inne konsole. I jeżeli y, Heroes Paradise, bo tak się nazywa taką wersja na PlayStation 3 i na Xbox, a nie sprzeda się dobrze, to być może będzie jeszcze tak, że gra powróci na Wii. Ale przecież nie wiadomo, czy gra Takie nie, pow nie powróci na Wii. Czy gdzieś czytali no czy, czytaliście, że nie będzie trzeciej części na Wii? Ja jeszcze nie przeczytałem tego, takiego czegoś e, Powiem szczerze, że gdzieś w, w, wspomniał o tym Suda, e, mówiąc, że więcej no nie. No tak, będzie ale częściej. to nie była oficjalna odpowiedź. To, to nie było jakieś oficjalne oświadczenie jego w tej sprawie. No tak jak Suda mówił, że nie wyda y, No More Hero na inną platformę. Także mówił, a jednak No jednak właśnie. wydaje. Wszystko, wszystko jest tutaj motywowane, wszystko jest motywowane Tak jest na realia rynku i każdy chce zarobić jak najwięcej, tak? No nie oszukujmy się. No stanowię. No I tu mamy teraz e, koniec, tak. Dobra, panowie, znaczy, panowie, sporo... myślę, że teraz wa Warto było jakoś podsumować ten temat no Właśnie eee... warto podsumować, bo warto przejść do następnego. Właśnie już No bo już 25 minut Mówimy o tym samym. <laughs> Kończącego tam W swoich odbiornikach Ale mam nadzieję, że nie zasnęliście jeszcze. Łukasz, Zawsze możecie być przewinąć. jeszcze tam Łukasz? Czy już może jakiś zawał? <laughs> udar? minut jeszcze mam. A Tomek? Żyje, żyje, Właśnie tutaj patrzę wyniki sprzedaży Z, z grudnia, bo są bardzo interesujące. No dobrze, to Tomku, może, może podsumujesz. <głosy> dzięki, dzięki. Dobrego do gościa, no, no ładnie teraz go wkopałem. No nie, ale dajmy się Chyba wykazać. Się zrobiła. To co? Znaczy to tam, wyniki i namiś przychodzi. Czy patrzę na wyniki sprzedaży i tutaj widzę, że trzy pierwsze miejsca stosunku na, na Wii. Na pierwszym miejscu New Super Mario Bros. na Wii 2 miliony 820 tysięcy, potem jest Wii Fit Plus 2 miliony 410 tysięcy i Wii, Wii Sports Resort 1 miliony 790 tysięcy. I wszystkie Później... czy Nintendo? Tak. A potem jest Call of Duty Modern Warfare 2 na 360 jak i na PS3, więc sprzedają się tylko na Wii gry dla casuali i to, to jest chyba ten o co chodzi w tej całej naszej rozmowie. Znaczy no, ja myślę tak, że na pewno powinniśmy się powiedzieć, że zawsze sprzedają się gry od Nintendo, to jest niepodważalne chyba. I dosłownie wszystkie gry. No może tam Metroid trochę odstaje pod tym względem, ale... We, jednak we, we, we Dobrze, dobrze sprzedaj, no właśnie. Na pewno też liczy się w, w grach na Wii, w ich sprzedaży zdecydowanie najbardziej niż na innych konsolach marketing, ale marketing taki, który trafia do głównego targetu i który, który reklamy, które są tworzone na temat danej gry muszą po prostu zostać zrozumiane odpowiednio przez um, dzielnych graczy, a nie przez hardkorowców. A przecież kwestia jest taka, że recenzje w sprzedaży e, grach na też nie mają większego znaczenia, bo tak jak powiedzieliśmy e, główną grupę odbiorców na e, naszej konsoli stanowią gracze, którzy nie czytają recenzji, którzy nie, nie, nie interesują się grami e, zazwyczaj i nawet jeżeli ktoś przeczyta tę recenzję e, taki hardcore'owy gracz i dzięki niej zostanie zachęcony do tego, by pójść do sklepu kupić grę, to nie odbija się to w tak znaczący sposób na, na sprzedaży. Myślę, że to było na tyle w tym temacie. No dobrze. To, to bardzo ładnie podsumowałeś I oczywiście Tomaszu Szenmue, bardzo ładnie podsumowaliście to. Tak więc przejdziemy już do, do naszej ostatniego tematu, który dziś poruszymy, żeby już też nie męczyć naszych słuchaczy. To panowie, każdy niech powie od siebie najbardziej oczekiwane tytuły 2010, czyli obecnego roku. No to zacznijmy może z Ibeg. Proszę. Pierwszy czemu? Alfabetyczny. już <śmiech> na <śmiech> alfabet. No dobra. No proszę bardzo. Dobra, Poszamy... dobra już mówię. Zaznaczony. Więc tak, czekam na początek. A Ja powiem, że to jest na początku, jeżeli mogę się No, Mów, się, dawaj, więc, dawaj. Że robimy zapowiedź nowego roku pod koniec stycznia, ale to wiąże się z tym, że podcast, że to nagrywaliśmy w listopadzie, więc nie było sensu robić tego właśnie w listopadzie, a bardziej wypada robić to w styczniu, a jednak musimy to zrobić, bo to jest dosyć ważna kwestia. I myślę, że tutaj krótko wystarczy powiedzieć, tylko może wymienić tytuły gier i dwa słowa na ten temat, bo tak naprawdę no nie mieliśmy okazji zagrać żadną z tych gier, które będziemy wymieniać. Więc ciężko nam oceniać na podstawie tam informacji czy jakichś filmików i proszę, oddaję Ci głos, Krótko. No więc, no więc tak, czekam na po pierwsze Toribasz. Które wejdzie na WiiWare, ponieważ to będzie bardzo fajna bijatyka tak, gdzie, Gdzieś pisałem w newsie, że trzeba będzie pomyśleć na, nad taktyką A nie walić po prostu w rej I druga gra, na którą czekam to Super Mario Galaxy 2 I na nią czeka także DUDE No i oczywiście e, na inną platformę czekam na nowe POKI Które wyjdą <grym> chyba w marcu już Heart, and, heart Gold to i język Zipka, Poki znaczy Pokemony, tak? Z tego co zrozumiałem. No, wiadomo. <grym> no dobrze. kolejny? Łukasz. No to tak, jeżeli chodzi o Wii, to w tym roku, faktycznie takim pewniakiem moim jest Metroid Other M. część od pierwsza. No w sumie piesza, oczywiście to jak robi studio, zupełnie niezależne od Nintendo. I ten też bierze udział w procesie produkcyjnym, to dodajmy. Bo to tak, jest, no, wywiad, to na wierzę, to jest raz, Nie tyle. Raz to dali już Zeldę w innym i wiadomo, jak się Ale <susur> to się skończyło. Ale razem z że to jest inny od wszystkich. Nie wiadomo, D do dzisiaj nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądać na gra. Bo naprawdę też widzieliśmy i y, momenty z pierwszej osoby, i z trzeciej, i z piętnastej. Nie wiadomo, już <susuruj> <o> w <wszystko>, że... <susuruj> Tak I jest i... To jest, bo to, jest, to jest seria rewolucyjna. To ja się znam, no, no, bardziej ciekawi bo właśnie nowy sposób przedstawienia całego uniwersum. Widać, że seria już dojrzała bardziej. A drugą grą. No jeżeli oczywiście szczęście nam dopisze, no to jest Nowa Zelda. A to już jest absolutnie... No wiadomo czy wyjdzie w tym roku. Tak, no Wiesz, czy w Japonii podnoś ma wyjść w grudniu, więc. Wszystko może się zdarzyć. A o tych, że to teraz do zupełnie nic nie wiemy. Tylko jakieś parę plotek. A plotki wiadomo nie, nie zawsze się sprawdzają. Tak. No teraz, może... może... teraz może Dud. Teraz może Filip, tak? Nie, nie. Teraz ty Dud, powiedz coś jeszcze. Twoje dwa tytuły. Ja powiem krótko jak zaraz, czyli yy... Znaczy, to naj, naj, najbardziej oczekiwanym przez mnie groną jest Mario Galaxy 2. Z tego względu głównie, że w jedynkę grałem i jest to chyba moja ulubiona gra na Wii, jak chyba większości posiadaczy konsoli Nintendo. No, ma być po prostu więcej, ładniej i lepiej z tego, co widać po tym pierwszym trailerze. A myślę, że niewiele nie, nie trzeba tutaj zmieniać, bo pierwsza część była prawie idealna. Więc to jest praktycznie taki pewniak na przyszły rok i ma być chyba już w sierpniu. A drugą grą to jest No More Heroes 2, The Sprite Struggle, który już wyszedł w USA, bodaj dwa dni temu albo nawet dzisiaj wychodzi. Dostaje już całkiem dobre oceny I podobnie w przypadku Mario Galaxy przykład... to jest też jedna z, z moich, tak, jedna z moich ulubionych gier. Na pewno będzie się zdecydowanie różnić od jedynki, to jest ta różnica między Mario Galaxy 1 a dwójką, jeżeli mielibyśmy te dwie serie porównywać. Ale właśnie patrząc na recenzję i patrząc na filmiki, na informacje o tej grze, jestem dobrej myśli i też mam nadzieję, że to będzie jedna z lepszych gier w przyszłego roku, na, na to wskazują właśnie te pierwsze recenzje. U nas będzie w marcu, więc musimy jeszcze trochę poczekać, ale e, na pewno się nie zawiedziemy. Tak jak Pokemony w marcu będą. Ha, ha. <śmiech> <śmiech> ze specjalnymi Pokémonami. <śmiech> Dobrze. E, w takim razie. Teraz chyba nam został Filip. Tak, teraz teraz przechodzimy do mnie, no to w takim razie, jeżeli chodzi o mnie, to taki mój ukłon oczywiście w strony wszystkich osób, które też na to czekają, a które czekały, żeby któryś z redaktorów wspomniał o tej grze, czyli Monster Hunter 3, 3 jak to Japończycy lubią. Dodajmy, mówić. że nie, nie uważamy się za redaktorów, ani za dziennikarzy, jak pewien, pewien serwis to gra, o którym już to nie chcę wspominać, yy... No właśnie, i teraz daję Ci głos. W marginesie, żeby nie było później niepotrzebnych wojen, że nazywamy się retenktorami i dziennikarzami. No dobrze, okej. No, w takim razie, jeżeli chodzi o mnie i o Monster Hunter 3, to czekam oczywiście z tego względu, że połączenie czterech graczy grających w kłopie przez sieć na Wii i gadających przez Wisp, to wreszcie może być coś, na co ja osobiście czekałem. Na tytuł, w którym no, wreszcie można porównać do, do jakichś innych produkcji, chociażby z PlayStation 3 czy Xbox 360, gdzie no, dla mnie będzie to na pewno hardkorowy tytuł, więc, więc może tak nie w bawełnę. Hmm, z Będzie zadano multiplayer w Europie Dodajmy też, też Od razu, że w Japonii już gra wyszła I też wybiera dobre oceny Więc to mamy raczej już e, kolejnego jak na ten rok Tak, no można tylko pokazać z tego względu Że, że seria nie, nie ląduje Na razie jeszcze na PS3 I Xbox 360 No ale ty jakby to miała na PS3 wyjść. No miała właśnie wyjść Ale oczywiście Wii wygrało przetarg No i mamy Monster Hunter 3 na ulicy <laughs> Tak więc to tyle, ile jeżeli chodzi w kwestii Wii. Dzięki, znaczy przez to, że jestem też graczem z PS3, to tak tutaj mój mały ukłon w stronę um, graczy z PlayStation 3. Drugą grą, na którą czekam to Battlefield Bad Company 2. Um, głównie czekam... To nie, to nie jest tylko gra na PS3, tylko też na Xboxa no oczywiście i na, na PC-ta no, no, no. PC jeszcze wyjdzie tylko po prostu mówię że ze względu, że mam PS3. Um, no, czekam na to grę głównie ze względu na tryb multiplayer, tylko nieco ostatnio się zawiodłem, słysząc, że będzie tylko 24 graczy na raz, co przy wychodzącym na przykład ostatnimi czasy Magu, gdzie jest 256 graczy, w internecie jest no, marnym wynikiem. Modern Warfare 2 też nie było lepsze z 18, ale możliwość niszczenia doszczętnie budynków wreszcie Um, i, i możliwość ich niszczenia grając przez sieć, czyli powiedzmy strzela do nas snajper z jakiegoś budynku, to wystarczy, że wysadzimy po prostu budynek w powietrze i zapadnie się z całym budynkiem, no może być czymś fenomenalnym. Korzystanie z pojazdów, tak jak we wszystkich grach z serii Battlefield, też oczywiście e, plusuje w grze, tak więc, no jeżeli chodzi o to dobry multiplayer, podobno solidny single player, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tylko osobiście czekam i, i trzymam kciuki za ten tytuł. A teraz przekazuję... Miał być, Ale... Miało być krótko. Miało być krótko, wyszło dłużej, przepraszam. Teraz Tomek krótko. Dobrze, teraz to Tomek ja bardzo, To ja bardzo krótko powiem, że czekam na gantuizmu 5, bo jestem... ciekaw co z tego wyjdzie, tak jak już jest robana, że no ciekawe, jak, jak, jak to twórcą wyjdzie i czekam na górę. Czekasz, godów, czekasz i ja tak jakby nie muszę tak, do się nie mogę doczekać, do ale mam nadzieję, że w tym roku moje oczekiwania się skończą. No i drugą grą to jest Godowa 3. Pograłem w demko, gra mi się nie spodobała, dlatego tak samo oczekam co z tego wyjdzie. To tak krótko. Teraz płynnie przechodzimy do kolejnego tematu. Bardzo płynnie. A to jest no w gestii naszego prowadzącego. To tak. Jeżeli chodzi o tematy, to oczywiście już się skończyły, tak więc teraz przechodzimy już tylko do, do końcówki. Tak więc, to o co chcemy was prosić, to żebyście pisali komentarze, żebyśmy wiedzieli, że, że jesteście tam i że nas słuchacie, a że nie puszczamy sobie tylko w eter tego wszystkiego. Um, w razie czego będziemy nagrywać oczywiście coraz więcej podcastów i coraz częściej. Um, no i tak, ze swojej strony bardzo dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję. Ale że miało być część, o gra, w ostatnio graliśmy, ale niestety nie sobie, nam trochę czasu brakuje. Tak, no to niestety stram, właśnie czas, ogóle, czas coś tutaj, coś bo. bo... Powiem, więc może na kolejnym podcaście poruszymy tak takie. W takie tak jest niestety, że natura... No, nie. no za bardzo się rozgadaliśmy niestety, a może niestety. E, no i, i, i wyszło tak, więc e, chciałbym podziękować raz jeszcze chłopakom za, za to, że mogły prowadzić dzisiaj podcasta i, i za to, że w ogóle Bardzo wam się to wyszło. <laughs> Dziękuję. Na pewno lepiej brać... niż mi. <laughs> e, no i oczywiście Panowie, jeżeli macie coś jeszcze do powiedzenia, bo ja ze swojej strony bardzo wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że się usłyszymy i, i, i pogadamy jeszcze później na temat gier. No to tyle z mojej strony. Zibek, powiedz Pokémony. Pokemony, yeah. W marcu. No dobrze, to, to tak. tak Ręcy Zegnam wszystkich. Zegnam. Wracaj do Pokebola. Aha. Wybieram cię Walcz No dobra Panowie dalej, bo tutaj już głupanki dostajemy Koniec żartów No bo ja powiem tylko tyle Do usłyszenia No dobrze To jeszcze Poprosimy Tomasza o, o dwa słowa No i zakończy. No ja do wszystkim dziękuję i dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że nagramy jeszcze kiedyś, że to nie będzie ostatni podcast, więc komentujcie. Ja podzielam nadzieję Tomka i Filipa i też zachęcam do komentowania. Będzie nam na pewno bardzo miło. No i to myślę tyle z mojej strony. Do usłyszenia.